Łukasz Radecki, Brama. Sprawa 2124, łamane przez 1035. Akta utajnione, stopień pierwszy. Znalezione w dokumentacji świętej pamięci komendanta Bogusława Wysockiego. Wtorek, godzina 12:43. Adres: Ulica Kopernika 5b przez 5. Stara zabytkowa kamienica. Policja została wezwana do zdarzenia związanego z zakłócaniem ciszy nocnej. Przybyły na miejsce patrol, nie został wpuszczony do środka, dlatego użyto siły, by wtargnąć do mieszkania. Wewnątrz zostano sytuację, którą opisano w załączniku 1A. Policja wezwała katolickie służby specjalne. Sprawa została umorzona dla służb mundurowych. Załącznik 1A. Mieszkanie ma metraż 40 m2. Niewielki korytarzyk w kwadracie prowadzi do łazienki, kuchni i dużego pokoju, salonu. Drugi, mniejszy, znajduje się za wspomnianym salonem. Plany mieszkania w załączniku 1B. Największe pomieszczenie było całkowicie opróżnione z mebli. Na samym środku podłogi wyrysowano okrąg pokryty dziwnymi symbolami. Załącznik 3A. W centrum znajdowały się brutalnie okaleczone ciała trzech osób i kończyny czwartej. Pośród zwłok siedziała piąta osoba pogrążona w jakimś rodzaju transu. Był to mężczyzna rasy białej w wieku pomiędzy 35-40 lat. Nie udało się z nim nawiązać kontaktu. Bujał się jedynie do przodu i do tyłu, bezustannie powtarzając jedno słowo. Macki. Załącznik 2A. Przesłuchanie mężczyzny znalezionego w mieszkaniu na ulicy Kopernika. Jego dane osobowe w załączniku 2B. Wtorek, godzina 21.41. Prowadzący przesłuchanie. Agent Franciszek Starski i agent James Tolston. Imię i nazwisko. Brak odpowiedzi. Imię i nazwisko. Brak odpowiedzi. Cisza. Naradzające się głosy. Jak dla mnie możemy ciągnąć to przesłuchanie i bez tego delikwenta. Stąka, procedury są jasne. Franiu, facet ślini się gapiąc w przeciwległą ścianę. A to i tak tylko dlatego, że dostał taką dawkę uspokajających środków, że powaliłaby słonia. Gdyby nie to, dalej powtarzałby w kółko macki, macki, macki. Procedury nakazują przesłuchać jedynego ocalałego świadka. Chociaż spróbować i tak też robimy. Wszystko rejestruje aparatura. Badamy od razu jego odruchy i zachowania. Gdyby mówił, bylibyśmy w stanie stwierdzić, czy mówi prawdę. Ale nie mówi. I bez tego widać, że gościu nie udaje. Tracimy czas. Stonka, zostaw aparaturę. Tracimy czas. On nam już nic nie powie. Lepiej skupmy się na rysunkach. Koniec nagrania. Załącznik 2b. Ryszard Jaskulski. Lat 37, niekarany. Uczestnictwa w mszach świętych 85% w bieżącym roku. 6 nieobecności usprawiedliwionych na podstawie zwolnienia lekarskiego, powikłania po grypie. Cztery nieobecności niewyjaśnione. Zaległości w spowiedzi dwa miesiące. Wykładowca uniwersytecki, doktor filozofii, zamieszkały na ulicy Henryka Sienkiewicza 14 przez 36. Bezrobotny od 4 lat, w separacji, bezdzietny. Utrzymuje się z zasiłku. Podejrzany o romans z Janiną Antkowską, lat 35, aktorką reklamową. Nie był dotąd badany psychiatrycznie. Trzy lata temu stwierdzono u niego stan przedzawałowy. Załącznik 3A – kopia rysunku znalezionego na podłodze w mieszkaniu przy ulicy Kopernika. Załącznik 3B – w mieszkaniu przy ulicy Kopernika znaleziono wyrysowany kredą rysunek przedstawiający okrąg z wpisanym w niego prostokątem imitującym ołtarz. W centrum umieszczono niewielki stolik, na którym znajdował się misternie zdobiony sztylet. Załącznik 3C. Zarówno symbole znajdujące się na sztylecie, wykonanym na zamówienie, trwa ustalenie wykonawcy, jak i wewnątrz kręgu zostały zaczerpnięte z bluźniaczej księgi Nekronomikon, napisanej przez Abdullah al-Hazreda, przetłumaczonej na język polski przez Krzysztofa Azarewicza i wydanej przez wydawnictwo Fox we Wrocławiu w roku 2000. Zakazane edyktem papieskim w roku 2041. Szaty, w które były ubrane ofiary i jedyne ocalały zostały również zainspirowane ową księgą. Wszystko wskazuje na to, że doszło tutaj do jakiegoś bluźnierczego rytuału. Dokładniejszy opis w załączniku 5a. Załącznik 4a. Dane o ofiarach. Maciej Lewandowski, lat 26. Karany dwukrotnie za słuchanie muzyki niezgodnej z zasadami kościoła. Uczestnictwa w mszach świętych 25%. brak usprawiedliwień. Zatrzymany dwukrotnie do wyjaśnienia. Ukarany karą grzywny. Zaległości w spowiedzi pół roku. Przydzielony kurator kościelny. Z zawodu prawnik, pozbawiony prawa do wykonywania zawodu. Potwierdzony konkubinat z Joanną Pakułą lat 25. Ofiara została uśmiercona w wyniku zmiażdżenia klatki piersiowej tępym narzędziem. Dalsze obrażenia, wydarte wnętrzności, zdarta skóra twarzy, nastąpiły już po śmierci ofiary. Piotr Borowiec, lat 33, niekarany. Uczestnictwa w mszach świętych 100%. Zaległości w spowiedzi, brak. Grafik komputerowy związany z firmą JesusNet. Śmierć nastąpiła w wyniku penetracji jamy brzusznej tępym narzędziem i wywleczenie wnętrzności na zewnątrz. Tomek Strzałkowski, lat 30, niekarany, uczestnictwa w mszach świętych 70%, usprawiedliwione 100% na podstawie dokumentów wystawionych przez Zakład Rehabilitacyjny Franciszkanie, uraz kręgosłupa spowodowany upadkiem na deskorolce, zatrudniony na stanowisku rysownika w magazynie dla dzieci z Jezusem przez świat, samotny, zgon nastąpił na skutek strzaskania czaszki. Kolejne obrażenia, oderwanie kończyn górnych, rozdarcie klatki piersiowej zostały zadane po śmierci. Szymon Żakiewicz, lat 33. Niekarany. Udział w mszach świętych 100%. Zaległości w spowiedzi 1 miesiąc. Dziennikarz magazynu Bożym Okiem. Przyczyna zgonu niezbadana. Na miejscu znaleziono jedynie dolną część ciała ofiary. Korpus zaginął. Załącznik 4b. Obrażenia zadane ofiarom wskazują na użycie tępego, ciężkiego narzędzia o długości co najmniej 20 cm. Uderzenia sugerują gruby przewód telefoniczny starego typu, jednak siła z jaką je zadano wyklucza tę ewentualność. Wciąż nie wiadomo czego użyto do wypatroszenia ofiar i oderwania kończyn. Załącznik 5a Sztylet znaleziony na miejscu został opisany w księdze Necronomikonu jako miecz Barzai. Jest to narzędzie, które w połączeniu z wyrysowanym na podłodze ołtarzem i okręgiem ma otworzyć bramę do świata wyimaginowanych pradawnych bóstw. Księga umarłego prawa, jak inaczej nazywany jest Nekronomikon, zawiera szczegółowe pakty i rytuały mające doprowadzić do sprowadzenia na Ziemię istot, które panowały wszechświatem przed powstaniem czasu. Bez jaj, Stonka żachnął się spoglądając nad holowizora na Bogdana Ruszkowskiego, specjalista od literatury zakazanej. Takie są fakty, odparł mężczyzna wzruszając ramionami. Nie możemy napisać tych bzdur w raporcie, prychnął Thorston. Fakty opisane w jakiejś durnowatej książce, jeśli nie są zgodne z doktrynami kościelnymi, po prostu są bzdurami. A tutaj to wszystko chyba podchodzi pod bluźnierstwo, nie sądzisz? Oczywiście, Bogdan uśmiechnął się dobrodusznie. Necronomicon jest uznawany za jedną z najbardziej bluźnierczych i obskurnych książek, jakie kiedykolwiek trafiły w ludzkie ręce. I nie jest ważne, że tak naprawdę nigdy nie powstała. Jak to? spytał Franciszek Starski. Necronomicon został wymyślony przez Howarda Phillipsa Lovecrafta, niegdyś popularnego pisarza, dziś już zakazanego. Coś słyszałem, wtrącił Starski. Siódemka, nie wcinaj się, warknął Stonka. Mówię ci, żebyś tak mnie nie nazywał. Opowiadaj dalej, Bogdan. Torston zignorował uwagę partnera. No więc nekronomikon został zmyślony, ale istnieją liczne przesłanki, że bóstwa, o których pisał w swoich opowiadaniach, istniały naprawdę. Oczywiście wszystkie te fakty z tym związane są postrzegane jako bluźnierstwo i zostały zakazane wiele lat przed ustanowieniem obecnych doktryn państwowych, a sekuracyjnie zaznaczył Różkowski. To znaczy? spytał Starski. To znaczy, że kult Kutulu, jeśli rzeczywiście istniał, wiązał się z tak niebezpiecznymi i ohydnymi praktykami, że został wyparty przez inne religie na wieki przed Chrystusem. Jak to często bywa, fakty mieszały się z legendami, legendy przerodziły się w mity, a te z kolei stały się później bajkami dla niegrzecznych dzieci. Niemniej wciąż pojawiają się dowody na to, że kult wciąż istnieje i jego wyznawcy stale próbują przyzwać pradawne bóstwa. Kutulu? To brzmi, jakby ktoś pogubił samogłoski w pisowni, zakpił Stonka. Nie czas na żarty, odparł Bogdan. Ja wam mówię tylko to, na co wskazują fakty. Ci goście z ulicy Kopernika w jakiś sposób weszli w posiadanie nekronomikonu i na jego podstawie próbowali wykonać rytuał przywołania któregoś z przedwiecznych bogów. Bzdura, powtórzył Stonka. Po pierwsze, z tego co mówisz, księga naprawdę nie istnieje. Nawet jeśli w jakiś sposób ci goście dysponowali zakazaną księgą, to była ona tylko wymysłem opartym na opowiadaniach Lovecrafta. Bublem nastawionym na zysk? Owszem, ale pamiętaj, że Krzysztof Azarewicz był światowej sławy okultystą, którego prace opierały się na ogromnej wiedzy ezotorycznej i okultystycznej. W związku z tym wszelkie rytuały, które opisał, przynajmniej teoretycznie miały szansę na powodzenie. Chcesz przez to powiedzieć, że durnowata książeczka mogła zawierać prawdziwe inkantacje? Chcę przez to powiedzieć, że dostatecznie silna wola może sprawić, że marzenia i koszmary staną się realne. Pewne księgi i rytuały zostały zakazane nie dlatego, że nie są zgodne z naukami Kościoła, ale dlatego, że mogą doprowadzić do rozbudzenia niebezpiecznej świadomości. Umysł ludzki jest wciąż niezbadany i wciąż toczy walkę z nieśmiertelną duszą. Weźcie pod uwagę kasus Biblii satanistycznej Laweja Nie jest zakazana dlatego, że opisuje słowa szatana. Przecież to tylko wymysły spisane przez popapranego zdrowo faceta ale zawiera ona przesłanie, które może zburzyć czystość ludzkiej duszy, dopuścić do niej demony. – Czy ja cię dobrze rozumiem? Mówisz, że szatan istnieje? – Stonka spojrzał pobłażliwie na specjalistę od literatury zakazanej. – Wierzysz w Boga, dlaczego więc nie chcesz uwierzyć w szatana? – zdziwił się Ruszkowski. – Szatan to nie imię, tylko funkcja. – Oznacza dosłownie wroga. Jest on wrogiem wszystkiego, co boskie, a także tego, co ludzkie. Istnieją niezmierzone ilości wymiarów, w których istnieją demony i stwory, które tylko czyhają na otwarcie bram, przesmyków, przez które przedostaną się do naszego świata. Ludzkie słabości, ludzkie wątpliwości tworzą takie przejścia. I przez nie wciskają się do nas istoty, które możesz nazwać jak chcesz: kutulu, szatan, cokolwiek. Tak czy inaczej mamy do czynienia z emanacją zła przeciwieństwem Boga. Wychybacz, Bogdanie, ale to wszystko brzmi dla mnie idiotycznie jęknął Stonka. Nie, poczekaj, coś w tym jest wtrącił Starski. Czy ci goście faktycznie coś wywołali? Niedzielni kultyści przypadkiem naprawdę otworzyli bramę do innego wymiaru? Jeśli odrzucimy wszystkie racjonalne przesłanki, to tak, potwierdził Ruszkowski. Idiotyzm, rzucił gniewnie Torstom. Po co odrzucać racjonalne przesłanki? Mamy do czynienia ze świrem, który wymordował swoich kumpli i tyle. Może i bawili się w kultystów, ale bez przesady. Nie ma innych wymiarów. Możesz tak myśleć oczywiście, zgodził się Bogdan. Ale jak wytłumaczysz, że na miejscu nie znaleziono korpusu jednej z ofiar? Wyjaśnienie może być dowolne. Może mamy do czynienia z handlarzami częściami ciał. Może po prostu mamy do czynienia z porachunkami gangów dość brutalnymi i radykalnymi, ale daj spokój demony, bóstwa, obce wymiary, bez jaj. Słuchaj, w raporcie napiszesz, co zechcesz. Ja ci tylko mówię, jakie są fakty. Wnioski możesz sobie wyciągnąć dowolnie. Masz wolną wolę, Bóg ci ją dał. I dał mi też rozsądek, żebym nie wierzył w te bzdury, o których mówisz. Twoja wola. Załącznik szósty. Podsumowanie. Dowody wskazują na to, że Ryszard Jaskulski od trzech lat współpracował z gangiem łowców organów z dzielnicy Mroków. Nie potwierdzono jeszcze wszystkich jego kontaktów, ale prawdopodobnie dostarczał ciała, które były sprzedawane na Czarnym Rynku, osobnikom zwanym Wskrzesicielami. Istnieją przesłanki sugerujące, że wybierał ofiary, wciągając je do stworzonego przez siebie kręgu kultystów, obiecując im rozmaite dobra doczesne i zmianę sytuacji życiowej, w zamian za udział w teatralnych przedstawieniach upozorowanych na rytuały, w trakcie których ofiary były mordowane, a ich organy zostały zabrane do transplantacji. Potwierdzeniem jest brak części jednego z ciał i fragmentów wnętrzności innych osobników. Szaleństwo Jaskulskiego jest prawdopodobnie efektem wyrzutów sumienia wywołanych ostatnią masakrą. Wciąż poszukujemy osób trzecich odpowiedzialnych za ową zbrodnię. Podpisano James Thorston, Franciszek Starski. Starski usiadł w swoim pokoju i odpakował zawiniątko, które skrzętnie schował po przybyciu na miejsce zbrodni na ulicy Kopernika. Wewnątrz znajdowała się niewielka książka, nieco ponad 200 stron, pełna dziwacznych ilustracji. Franciszek przejechał dłonią po prostej biało-czarnej okładce. Nekronomikon, czyli księga nieumarłego prawa. To ma być to? Pomyślał Starski. Epilog wszedł do pomieszczenia, w którym jego siódmy z kolei partner siedział przywiązany skórzanymi pasami do pluszowego fotela. Franciszek siedział wyprostowany z twarzą wykrzywioną przerażającym grymasem. Coś ty zrobił, Siódemka. Starski drgnął i przeniósł mętny wzrok na Torstona. Uśmiechnął się szeroko, tak szeroko, że zdawało się, że zaraz popękają mu kąciki ust. Macki! krzyknął przeraźliwie piskliwym głosem. Macki! Macki! Macki!